O, kdybyš čała Zostať na dłużej godzin miłowania Łatwiej biš siat Na konič do mojeg dna Łatwiej biš Prawda neviš Łatwiej skłanać z moju Łatwiej tracić Łatwiej žegnać Łatwiej O, kdybyš čała Zostať na dłużej Godziną mi. Šala, so baš malože, kozinovi Basma stakojąsno, poczy lizowece korow, nekorow, to jest wie te miłowania, a je Marek Grechuta. Zatrątak mało wisze o niemu, a sad samo na kilka osobnych informacja bez ko konne mogą da krenem Dana Danas namie manje wysze 13a misnim nedelja, na tej zapoisku emisji, o której pričam o polskiej muzyce i događajima, ma są z nią powiązane. Pokušavam da e, vam da vam to približim, ali ako nešto nije vam do kraja jasno, slobodno možete da m, se priključite mojim pričama, kontaktujte se preko Facebook sajta Napitaj za Poljsku crtica radio emisija ili ostavljajte komentare na sajtu e, Novogradja Beograd. E, svaki feedback mi je m, mislim pomočan, onda pišite A to, co sam naglasiła, znaczy parę rzeczy o autoru, który mi weczeraz lepiej otworzył celu emisji, u Marek Grychuta. On je debiutował w 1967 roku na festiwalu Studenckie Pesma u Krakowu, gradu, z którymi był powiedzeniem to celu swojego życia. Pesma, którą słyszeliśmy, ma niejwyższe emisji i 1971 roku. U tą peryodu Marek je będą Anawał. Kaže se da njegova muzika je lagana forma progresivnog roka pod jakim uticajem džes roka i autorske pesme, ali i pevane poezije, to ste čuli pretrenutak. Posebno u 7. Marek je eksperimentisao sa psychodelią, krajem 70-tych się powyzało z piwnicą pod bananami, a to jest da wam karny, to jest taki kulturni centar u Krakowu, o których się od pół, pół godzina pewa czy glumcy i cała atmosfera jest jako nadachnuta i liryczna, Niego Niegłe pesme są jako leper, prediwni tekstowi, super muzyka, którą je sam Piso. I myślę, da w razie w ramach posłuszamy już jedną z twarów. Myślę, że czemu da posłuszamy um, da, da e, Nie dokazuj. E, to jest e, pęsma malowedja od tego, co się czujmy przed tak? ali mislim da biće vama interesantna, baš je zabavna. Pesma o jednoj devojci koja je totalno neozbilna i stalno se folira i iskoristjava da joj se svi udvaraju. Zato pevač peva joj, nemoj da se foliraš, nisi neko veliko čudo i nećeš lako uspati da otopiš moje ledeno strce. Poslušajmo pa ću da vam kažem zašto baš Słyszam o Marka Grefurtu Napitaj za Polską. Było kiedyś w pewnym mieście w mieście wielkie poruszenie. Nastawiano niesłychanie, piękne przedstawienie, Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Wmężędzie wszystko miało znaczyć nawet to że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani i gdy rozum tracił dla niej śmiała się klaskał W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej Hvala što pratite Ten pierwszy, młoda pani, tańczy na polanie, A na dalszych, rozbawione dwie następne panie. Choć szaleństwem było śpiewać, śpiewać do obrazu, Nie zdovałem się powstrzelać. Niedokazu, miła, niedokazu, Przecież nie je z ciebie znowu taki cud. Niedokazu, miła, niedokazu, Nie odrostam nie od serca mega luta. Niedokazu, miła, niedokazu, Przecież nie je ciebie znowu taki cud. Nie od razu miła nie od razu, nie od razu tak w serca sercago nodu. Była także inna chwila, której nie zawo Był raz wieczór rozmarżony I nadzieje płonne przez dziewczynę z końca sali podobno druży. Wtedy zdarzył się niezwykłe, przeciwny wypadek.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 Lecz dziewczyna nie słyszała. Tańcem już zajemni W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazu, miły nie dokazu. Przecież nie jest Ciebie znowu taki cud Nie od razu, miły nie od razu, nie od razu stopi serca mego lu. Nie dokazu, Miła nie dokazu. Przecież nie jest Ciebie znowu taki cud Nie od razu, miła nie od razu. Ja odrastam i serca mega No da, ja se wracam to, co se czuje nie tylko lako za tym e, sercanim e, srczanim Ledowima. Marek Grechuta jest jeden absolutno naj najznaczeńny likowa w historii polskiej zabawnej racimo e, muzyke. Nastaje 2:00 do 6:00 godziny na długie boleści. E, Kaczu niego w sandu, odnosi na grobie, pratiła ga piosenę Dolazimo odlazimo i Desiderata i go Są ludzi, którzy są do szli do go pozdrawa. Mnie są ufek Grechuta jest tragiczna figura stalnog, noga pracowała taka dużna, misteriozna scenka. Może i za to e, jego muzyka je toliko lepa, nie wiem. A te kompozycje e, już ufek się piewają w Polsce. Przed Wenedelje odjrzewał koncert e, pod nasłownym projekt Grechuta. Ten koncert jedzio promocję albuma projekt Grechuta Koję i zaszao u Ponederiak Sada i tam osonalazę Marków markowe kompozycje, które są odbywali neki polscy muzyczary i przy ich bęnd Plato. E, Najważniejsze i znajdzenie myślę na owym albumu jest z Titus i Sisy Drinkers, ale im mamy tam i Martynu Jakubowicz, inek polskie głumice. Anu w szkołach, e, to tam oszukiwa Marek Jackowski z Manama, z Manam, m, Krzysztof Kiliański i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ma tam 10 e, kompozycji. E, I od tego, co mam czuła na YouTube, m, a bardzo sam pracowałam, to, e, to są jako hrabne interpretacje z gitarami, bo nie wiem. I ja bym rekla to na przerwie Prvi utisak mi je takav, da to je dosta bezobrazan pristup, jer e, mare Grehu te je na nekina, či neka swetlinja u pojskoj. To ćemo da vidimo, e, kad dočicie do mene ovaj album, e, a za produkcju, e, to ši už da vam kažem, zadužen je Wojciech Wagleski z Benda WW. Onda ne znam, či ni se da treba lobi da bude bas interesantno i sigurno moderno, Ale to ciemu Dawidimo e, i już jedno jest na Informacja koju sam jest widela jutrze, ogłaszana jutrze. E, projekt grehuta owe godine otworzycie festiwal przystanek Woodstock. A to u to jest czetwarty august. E, I straszno, straszno czekam owaj do gadzia i ja wasze spremam za Woodstock owe godine. Ja er, myślę, jako dobar zastaw muzyczara, a o simtoga to szczegówek na Woodstocku, cała atmosfera. To może tę jedną Dawidę, najmniej jedną. <laughs> A do czekamy posłuchać się nasz drugą. Do nas się mało w raty tej muzycji, który dosta długo niż sam puszcza, u niepiętej za Polską. Miesiądzec dla nas się górno. E, znaczy osam desety Jarocin. I to ciebie ty masz dla nas taki Jarociński komat niepiętej za Polską. E, I prwój band, który mi się da otworem o tej Deo, e, to jest band Róża Europy. U 80-tych e, e, i w i pierwszej połowie 90-tych byli są sigurno jeden od najpopularniejszych polskich omladzińskich bandów a dana sfira ją e, garaż rock and roll nie znam tak ozwani college, rock, pop, nie mam pojmy, a ja óweki mam problem z owym nazwim, a z owym male, muzyczne, smerowe, to je prawie szekąplicy rano. Ym, da. I posłuszecie mu mislim dwie kompozycje y, owok będa. Prwa y, ciebie ty totalno himna. Himna dewedesetich koju sigurno poznaje z faka e, maie wisza oddrale osoba, koja pratila muzyczkę dogaziaje e, początkom DwDset ich. E, jeden e, lannowa i osniewaczaowe będa je biopolńskim muzyczki radnik Artur Orzech koi je od nekoliko godzina naprsta na komentator owo kwestiiwala Eurosong. Ale ranie stwierała malo jacz. Róż Europy są debatowane u Jarocinu wasz. I to je była 85 godzina, 3 godziny kasnisiu izdali album Stanite i sprzed oglądałam. E, Na pesma z tego albumu i sto zatrenu, tak. E, a sad su izdali, misnim 8 album y e, prošle godziny. Niechów ci hit je bio baš ova jedwab sfila kojcemoda. Posłucham o a ja sam malo umorna. Ja misnim baš da nas puno da pričam za razliku od prošle Zatom jest im właśnie wreme da malo preki nam owu priczu i pustyciu wam owu super himnu, koja se nalazji na albumu Poganie, Kochaj i Obrażaj, Pagani, Woli i Wredziaj iz 22. godine. Mojej dziewczynie, z kwiatów w Holandii utkany, szlafrok, w którym utonię. Całkiem niezły posiłek, jaki Konsumuję lubieżnie co wieczór W ciepłych dekoracjach pokoju Przy świecach i przy koniaku A nad sobą mam jej loki Tak tylko ona Jak je dva Oferuje mojej dziewczynie Wszystkie kwiaty Holandii jeśli będzie trzeba ukradnę W nocy przy księżycowej pełni A potem wycisnę z nich soki Przyprawię Kalifornijskim winem I zanurzę się Z moją dziewczyną Po kolam to pas po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy Biegi i policzki blade Lubię, kiedy miękko lukuje Ona zmysłowo na mojej twar cilj to je dva Pesma, koju smo słyszali pre treuntek, to, co się czuli, bardzo romantyczna i ona pricza o liku, koji by chciała da, da swoje devoci sve, sve absolutno, i cwecie, i wocie i tak tako dalje, jer ona zasłużyje to sve najbolje i samo ona jako kao swila. Tam posle ide neki stich, mnie jene ofarbane trepawice i teczkice na bledim ma wolim kada pola koj lagano oparać, da moja lice. To pevaju svi apsolutno poljaci. Malo posle se uvek zeznemo u nešto drugom, trećom delu, ali referen svi zajedno tamo pevamo. E, I e, naravno ima i video za ovu pesmu. Totalno u fazono e, 90 devedesetih i naravno upada kat u kategoriju. To koje sam e, nekada izmislila neku kategoriju, e, pričala sam o tome u ranjim emisijama e, videa koje su bile puszczane na emisji klipol na e, pońskiej telewizji. Na to, że se ubacuję u detali, nadam se, że da ma nie wiszeć, że też te, ta jebilo, że to wezalo za klipol. E, aha, i już jedno e, owa ovaj i rzęski glas ić u backgroundu, jebila Adyta Bartosiewicz, tutaj poważnie, co ja go wolim. Malo z mojej zruszali, na zemnej se ciate. A konie, Moram da was podczas tym malo kasnie. E, I weźcie, może, może te da poglada te owej klip, jer sam ga pretręta klinkowala na Facebook-sajtu, Napitaj za pojsku, cztetica radioemisja. E, a sad myśli już jedną różę Europy e, i stańcie przed lustrami. E, i ispryt ogledala. To jest pesma o dewójka ma koje wodę ljubaw i oczekuju poklonę poput ne kuponów za klizajkę, toster i tak, tak dalej. I um, o tym, że ta mysle o sobie, kiedy zostaną sprzed ogledala swego jutra i pogledają się koneczno. Chcecie, um, że da im każe ogledalo. I to jest taka motywka u basni o Snężanie. Tamą konkluzję na kraju, i spadać, że da im celu istinu, znaczy, da są najlepsze. Róże Europy, stańcie przed lustrami.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 siadełko kiedy staniemy przed Ne patř, ne patře, ne patře v telewizor Spójrz, czasami spójrz, zwierciadełko Róża Europy, baż iskrena do pola pesma, ale może to ja prawie te tekstowe, nie znam. I sad idemo dalej e, i band, koi mi z nim najwyższą indy dostaje u Srbii, sfirkę, posebną sfirkę obok będa, armia. Od polskich bandów, a mi z nim, ne znam zaszczo, ale baż mi najwyższa fali atmosfera, da se idę, slusza armiu, ljudy, oni mają baż fanowe koi sweby naprawili za nich, e, bashilep oceniają, da se idę tam od nich. i superinstrumentarium. Używa miślim puno boli to swe znucznego na albumu Jako to zvuczy, słuchającśmy się treuntak. Yyy i u stworzy armiować, poznajecie, on sam owe naj najwyższe legendaran album Kojsowa legenda. A sadne, że mało yyy kasnie izdano, droga iz 99 godine to jest wyrło interesantan band u stwari armia. Jego lider Tomasz Budzyński. Myślę, eee, судьбина baš mu naprawila jakiś straszny wic Jarosz zniszczyła jego duszę, duszę elfa o tyle skoro 2 metra wysokog i teżko myślę jakich 120 kg muszkarza. I teraz chciałbym, da słuszamy dwie stwari z e, albuma droga, koji nie znaczy droga, droga, zna droga znaczy e, pód. E, I e, ovde se czuje baś starą armią, e, ali ima malo wisze heavy metala, jer oni u stwari na początku byli su wisze punk, nego metal a owdę są so aż poczęli wyższe heavy tego punk e, i dolazili najwyższe charakterystyczne za armią rock, na kojim zwiera banan to ciemu sweda czujemy a na gitary u tom periodu u armii zwierał ślimak koji je obyczny buwniar iz acid drinkers i na tom albumu swaka pesma, ja myślę, jaka druga pricza nieka malo witeska, malo romantyczna, malo religiozna Malo, misteriozna, no ja znam, jak um, ustwari Tomasz Budzyński wasze e, inspirisze e, ową biblijską mitologią e, i za to też to, to stawiał to, swoje tekstowe. Pierwo ciemu te Dom przy moście, Kucia porad mosta. W tamtym tekstu pojawiło się puno e, symbola, jakich e, drwetca, nie znam, putawi, jaka masacina wetar, e, boje, żywotinie, kisza, e, serce od kamena, serce namirno, e, baś wie postmodernistyczny, myślę, e, ale główna poruka jest takwa da leptaje. Taj element koi cię do spasy świat, dobro wie uwek dobro. Ja to werujem, nadam se, daj i se ciemu da Armia, dom, przymoście. We'll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 Armia, dom przymościa. Mieslim dał tak, w formie mogą ja da słuszam o Bogu. Posebno to jest tej periód budzyńsko, gdy Bog jest przedstawiony wisze jako uniwersum tego direktnego warania. Tipa, czytaj te stary zawet. To wisze się pojawiły u drugą będu, koja on... E, Nesztotamoradi e, Thai band sezowe 2 tymy 23 i to je heavy metal sa basz tekstowi majt z Starog Zaweta i ehm. Pa dobro, oto maciemy na jakiś drugi put, myślę. E, Jesteś, że już jedna armia i już e, jedną album droga, znaczy put. Słyszymy teraz, słyszymy Buraki, Kapusta i Sól. E, Owdy se pojawiuje neka pricza z datiństwa budzego. E, on jako często e, wracza ze swoim datiństwu e, malo e, u... E, Malo to liczy na na toż ta pisze KISZ kot siebie. Ee baš e, wracia się e, u neke trenutkę, przycha o tym, e, kiedy 140-ty put pobiegał z szkole i otysza na zielonej niwade iz zatwora uraj i osat je obožiu prisutnost, ale napricha o tom, na što na jednostawan i direktan način. E, samo isto u nekoj misterioznoj formi. I ima jako lep stih, e, kojim se završava ova pesma. E, gde ide i odkud dolaze, niko ne zna. E, pravi život koji teče polako pored mene. Ponekad dete na sredini polja, anđelo na drvetu. E, pravi život putovan na istok, tamo gde si ti, cvekla, kupus i sol. HISTORIA JEST TAKA PRADZIWA JAK MAŁO CO BO KOMU BY SIĘ CHCIAŁO JĄ ZMYŚLIĆ, DO DZIŚ TĘM BARDZIEJ KOMU BY SIĘ CHCIAŁO UMIERAĆ, NIE OBIERAĆ SIĘ DŁU ZA TAKIE GŁUPSTO, TAKIE PĘKNO, JAK TO is that I a to trzeba da się posłuchać do kraja i uwek tamo u armii to na kraju się już pojawia. Da, to była armia i myślę, da doszło je baš pravi trenutek, da se mało i posłuchamo, co je było, kad już uweknięje postojala armia. A pre armie biał siekiera, co je sad totalno legendarna u polskiej. Wydaje też, na mówił tej muzyczków i z armii, da się stworzył z twarzy od siekiery, ponad to się dzieje, ponad to uspiewa. E, taka jak wtrądu, tak się dzieje na koncertu u Jarocinu 2005 godzinę. Pracowałam wam być o tej sferce, która się zaczęła około 6 jutru, kiedy się zauważyła swirka e, będa warietę, kiedy są straszno kasnili, stalo, e, było pół takich technicznych problemów i ostatnio jesteśmy aż wróciła prawie Jarocin, kiedy właśnie w osiemdziesiątym nie stoiła taką swyrkę z trójem. E, da, I za to właśnie armia nastupala około 6 jutro. Mm, i, e, I spod e, jest stoiła około 20 osób, ale właśnie są chcieli, da posłuszają, że tam będzie przypremio. E, I było je bardzo czuliśmy tam obażstwary od siekierę i to je był taki prawy praznik. Siekiera się osniewała o samym godzinę. I była totalno e, punk rock i e, new wave. Tak, e, da, tak, co z firalą. E, dwa płyta są z Jarocinu, jedną są pobędili. E, Muzyczali siekierę są so, so jedną trenutkę rzęstą, rzęstą go poswadzali i tak je nastąpiło kontinuitet, to znaczy e, siekiera prestala da postoi, a nastale armia. I mi się moda posłuszam o e, par pesama, które są z na weź nakon 85 godzinę, kad budzeński weź je napusti o e, band. E, Prwa pesma e, Misiowi Puszyści, najwejszy hit, wasz e, jednostawany tekst. Obuciar ubija obuciara, prawa apokalipsa. I sadźciemy. Oh! Oh!